nowo ziemniak przemysłowy to mączka i płatki. Pomorsko-mazurska hodowla ziemniaka oczywiście ma odmiany, które są dedykowane do tego typu produkcji. O tym opowiada pan Marek Musielak. Panie Marku, jakie to odmiany i czym się charakteryzują? Pomorsko-mazurska hodowla ziemniaka, wcześniej pomorsko-mazowiecka hodowla ziemniaka była i jest potentatem w produkcji ziemniaka przemysłowego, co znaczy ziemniak przemysłowy, można powiedzieć w skrócie ziemniak skrobiowy, czyli o podwyższonej zawartości skrobi, czyli około 20%. Były to odmiany cenione przez polski przemysł i dalej są cenionymi. W tej chwili w ofercie mamy 14 odmian ziemniaka skrobiowego, który dalej na rynku jest konkurentem dla innych firm zachodnich, bo posiada mamy już odmiany średnio wczesne, które mogą zawierać powyżej 20% skrobi. A jest to cenione przez przemysł z tego względu, że kampanie w tej chwili przerobu ziemniaka skrobiowego zaczynają się już po 20 sierpnia i przemysł ceni takie odmiany, które wchodzą właśnie w tym, w tych, w tym terminie do produkcji, a zawierają już około 20% skrobi. Więc dalej uważam, że jako firma będziemy skupiać się dalej w hodowli, na hodowli ziemniaka skrobiowego, który jest największym konkurentem na rynku polskim w stosunku do odmian zagranicznych. Jakie są największe wyzwania przed hodowlą ziemniaka skrobiowego, nowych odmian, ale również przed utrzymywaniem starych? Największym wyzwaniem byłoby stworzenie odmiany wczesnej ziemniaka skrobiowego, o zawartości około, powiedzmy, 18-19% skrobi, z tym, że jest to, jest to trochę y, trudny temat, nie chcę wkraczać w te szranki hodowców, ale o zawartości skrobi decyduje długość dnia, długość dni słonecznych, ale przede wszystkim długość wegetacji. Czyli tutaj, jeśli chcemy zrobić wczesną odmianę, no to to jest naszym podstawowym hamulcem. To jest hamulcem, gdzie krótki okres wegetacji może powodować, że ziemniak nie nawiąże takiego procentu skrobi, jak, jakby życzył sobie przemysł. Czy można powiedzieć, że tak jak my na przykład uważamy, że na pomorzu... Stoimy ziemniakami, tak? Czy są regiony, w których rzeczywiście te ziemniaki są silne, czy jest z tych gospodarstw produkcyjnych dużo takie ziemniaczane zagłębia? To znaczy, jeżeli będziemy rozpatrywali ziemniaka skrobiowego, czyli ziemniaka przemysłowego, to na pewno takim zagłębiem jest Wielkopolska. Następnie Wielkopolska, ja tutaj mówię o regionie jako w województwie wielkopolskim, do tego dochodzi województwo kujawsko-pomorskie, a jeżeli chodzi o wschód polski, to PPS Łomża, która też również posiada swoich rolników, kontrahentów na wschodzie Polski. U nas na Pomorzu, pomimo tego, że tak ziemniaki widać na lewo i prawo, to nie są to po prostu ziemniaki przemysłowe. To znaczy jest, jest jak gdyby powiedzieć, mały udział tych ziemniaków, bo jedyny zakład, który istnieje na Pomorzu, czy na Pomorzu, na, na, w zachodnio-pomorskim, to jest nowy. Wamyl w Łobzie, który przerabia niewielką ilość w stosunku do innych zakładów przemysłowych i, i, i z tego względu tutaj króluje ziemniak towarowy, ziemniak nasienny. A jak to wygląda jeszcze na koniec w krótkich słowach powiedzmy z ziemniakiem na frytki, bo tutaj firmy produkujące frytki często mają wymagania co do konkretnej odmiany ziemniaka, a jak Wasze odmiany się tutaj prezentują? Jest to trudne pytanie, skomplikowany temat z tego względu, że Największy zakład na Pomorzu, Famfridz, który produkuje największą ilość frytek, nie jest w polskich rękach. Jest to firma holenderska, więc skupia się na odmianie, która już jest sprawdzona od x lat. To jest odmiana Innowator i odmiana holenderska, więc oni narzucają dla swoich kontrahentów swoje odmiany. Więc nasze odmiany, mimo że nadają się na frytki, królują, ale królują w małych przetwórniach, które robią na... na rynek taki mały hurtowniczy, mały gastronomiczny. A jak z nowościami? Czy jest jakaś nowa y, odmiana właśnie skrobiowa, przemysłowa, którą y, należałoby polecić rolnikom właśnie teraz do uprawy? Tak, w tej chwili jesteśmy zadowoleni z jednej z nowszych odmian, bo zarejestrowanej w 2012 roku y, odmiany skrobiowej średnio wczesnej. Jest to jubilat, który w tym roku, 25 sierpnia, kiedy robiliśmy próby kopane spod krzaka bulw, i badaliśmy zawartość skrobi, posiadał 21,4% skrobi. Jest to zadowalająca ilość, plon w granicach 50 ton, także ta odmiana powinna zrobić w tej chwili furorę na rynku w 2015 roku, poczynając od nasadzeń u rolników i wejście jako, jako odmiana towarowa do przemysłu skrobiowego.